Uwagę prosimy osoby zainteresowane kupnem taniego domu w Niles. Nowo zgłoszony do sprzedaży, murowany dom w stylu Cape Cut. Dwie sypialnie, jedna łazienka, pełny wykończony basement, duży murowany garaż z bocznym wjazdem. Dom wymaga remontu i wyceniony jest adekwatnie do swojej kondycji. Cena niewiele przekracza 200 tysięcy. Nie czekaj, dzwoni już teraz. 847-647-4000 lub w internecie pod adresem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 Finansowanie Nieruchomości oczami eksperta Słuchacie radiowego magazynu Posiadłość Przy mikrofonie Tomasz Dudziński I Wiktor Klepczarz. Bieżące wiadomości z rynku nieruchomości Porady i sugestie Co wiedzieć trzeba, gdy przyjdzie potrzeba Zapraszamy Wiadomości z rynku nieruchomości W marcu sprzedaż nowych domów znacznie wzrosła. Niedobór domów na sprzedaż może położyć się cieniem na sezonie letnim. Freddie Mac wyjaśnia, dlaczego wciąż brakuje domów na sprzedaż. Aktualnie Fannie Mae spodziewa się szybszych podwyżek stóp procentowych rezerwy federalnej. Sprzedaż nowych domów w USA wzrosła w marcu o 5,8%. Zdaniem rządu jest to najlepszy wynik w ciągu 8 miesięcy, a drugi od początku 2008 roku. Zgodnie z raportem Departamentu Handlu, sprzedaż nowych domów osiągnęła poziom sezonowo dostosowanej stawki rocznej na poziomie 621 tysięcy. Średnia cena sprzedaży nowych domów w marcu wyniosła 315 tysięcy dolarów, co oznacza wzrost o 7,5% od lutego. Popyt nadal przewyższa sprzedaż domów, co może odbić się negatywnie na okresie będącym zazwyczaj szczytem sezonu. Jak twierdzi CNBC, stacja przewiduje, że spowolnienie będzie miało charakter przejściowy, gdyż na rynku pojawia się coraz więcej ofert. Zasadnicze pytanie związane z brakiem domów na sprzedaż brzmi – dlaczego ludzie nie sprzedają? W swoich kwietniowych prognozach rynkowych Freddie Mac przedstawia dwa prawdopodobne powody. Po pierwsze, właściciele niechętnie wprowadzają swoje domy na rynek, obawiając się, że będą mieli problemy z zakupem innej nieruchomości. Po drugie, właściciel, który kupił dom lub refinansował jego zakup w czasie, gdy stawki kredytów hipotecznych były niższe, może z niechęcią myśleć o nowym zakupie teraz, kiedy stopy wzrosły. Tak czy owak, główny ekonomista Freddie Mac ostrzega, że, cytuję, jeżeli domów na sprzedaż wciąż będzie brakować, sprzedaż prawdopodobnie spadnie poniżej poziomu z 2016 roku. Koniec cytatu. Wszechnie wiadomo, że rezerwa federalna prawdopodobnie ponownie podniesie stopy procentowe w 2017 roku, może nawet dwukrotnie. A teraz ekonomiści z Fannie przewidują, że podwyżki nastąpią raczej prędzej niż później. Początkowo grupa do spraw badań ekonomicznych i strategicznych tej firmy przewidywała podwyżki stóp we wrześniu i grudniu. Teraz jednak uważa, że wzrost nastąpi w czerwcu i wrześniu. Specjaliści z grupy mówią, że rezerwa podejmie działania wcześniej z powodu Rosnącej inflacji, a także nadchodzącej zmiany polityki reinwestycyjnej. Fannie Mae nadal przewiduje, że do końca roku stopa procentowa dla 30-letnich kredytów hipotecznych z oprocentowaniem stałym osiągnie średni poziom 4,3%. Uwagę prosimy osoby poszukujące taniego domu na przedmieściach. Des Plains, okolica Lake Opica. trzy trzysypialniowy dom parterowy z pełnym wykończonym basementem i garażem na dwa samochody. Dom wymaga małego remontu i musi zostać natychmiast sprzedany. Okazyjnie niska cena. Proszę dzwonić po więcej informacji pod numer 847 647 4000. 847 6474 i 30. Szczegóły dostępne też w internecie pod adresem posiadłość.com 847 647 4000. Jeżeli myślisz o sprzedaży swojego domu, pomyśl o nas!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 Radiowy magazyn Posiadłość. Dowiedz się, jak sprzedać korzystnie. Słuchacie radiowego magazynu Posiadłość. Biega.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 847-647-4000 Okazje mają to do siebie, że nie lubią czekać. Dzwoni już teraz. 847-647-430 Agenci Illinois Star Realtors. Twoimi oczami po rynku nieruchomości. Wiadomości z rynku nieruchomości. Instytucje pożyczkowe nastawiły się na znaczny wzrost w 2017 roku. Jak Uber i Lyft zmieniają rynek nieruchomości w Nowym Jorku? Pokolenie X pozostawia milenialsów w tyle. Czy niezawodny, bezprzewodowy internet liczy się bardziej niż dobra cena? Wygląda na to, że rok 2017 będzie wyjątkowo udany dla pozabankowych instytucji pożyczkowych. Raport Inside Mortgage Finance mówi o tym, że zarówno Angel Oak Companies, jak i jej największy konkurent Citadel Service Incorporated rosną w siłę. Angel Oak podobno planuje dwukrotnie powiększyć swój dział sprzedaży, składający się obecnie z 52 działów opieki klienta. Założyciel i dyrektor generalny Citadel, Dan Pearl, powiedział Inside Mortgage Finance, cytuję, odkąd Trump został wybrany na prezydenta, mamy mnóstwo pracy. Koniec cytatu. Firmy Uber i Lyft całkowicie zakłóciły i przekształciły branżę taksówkową. A teraz jest dowód, że zmieniają rynek nieruchomości przynajmniej w Nowym Jorku. Gwiazda programu telewizyjnego Million Dollar Listing New York powiedział The Wall Street Journal, że usługi w zakresie wspólnych przejazdów samochodem sprzyjają rynkowi nieruchomości w Brooklynie i bardziej oddalonych dzielnicach. Dzięki dostępności łatwego transportu ludzie chętniej wyprowadzają się z niezwykle drogiego Manhattanu, wiedząc, że dzięki aplikacjom usług samochodowych mogą tam z łatwością dojechać do pracy. Choć czasami wydaje się, że wszyscy zwracają uwagę na milenialsów i to, kiedy w wielkim stylu wejdą na rynek, ktoś inny przejmuje pałeczki i zmierza ku linii mety. Pokolenie X. Tak naprawdę to osoby w wieku od 37 do 51 lat napędzają w tej chwili rynek nieruchomości. Według danych Krajowego Związku Realnościowców, osoby należące do pokolenia X to druga pod względem wielkości grupa kupująca domy. W zeszłym roku należało do niej ponad 25% nabywców. Dane wskazują, że pokolenie X kupuje największe i najdroższe domy w porównaniu do innych grup wiekowych. Osoby z pokolenia X to również najliczniejsza grupa sprzedająca domy po średniej cenie 240 tysięcy dolarów. Czy to może być prawda? Nowe badania sugerują, że osoby kupujące domy zwracają większą uwagę na usługi bezprzewodowego internetu w domu niż na jego cenę. To badanie konsumenckie zostało zlecone przez CTIA, grupę handlową reprezentującą amerykańską branżę komunikacji bezprzewodowych. Wyniki pokazały, że dla kupujących większe znaczenie ma jakość niezawodnej bezprzewodowej sieci domowej niż ceny domów, przyzwoity czas dojazdu do pracy czy bliskość restauracji i klubów nocnych. W artykule na blogu CTIA przyznaje, nawet my byliśmy zaskoczeni faktem, że Amerykanie obecnie umieścili niezawodny zasięg sieci bezprzewodowej na liście niezbędnych warunków. Dzień.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 Posiadłość.com 847-647-4000 Radiowy magazyn Posiadłość. Dowiedz się jak sprzedać korzystnie. Słuchacie radiowego magazynu Posiadłość.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 Zapamiętaj nasz adres i numer telefonu. 847 W internecie posiadłość.com. 847 Jak reklama domu, to tylko w dobrym towarzystwie. Magazyn radiowy posiadłość. 847 Internet: Internet posiadłość.com. Wiadomości z rynku nieruchomości. Erozja wybrzeża zachęca wiele osób do przeprowadzki. Jak stopy procentowe wpływają na mobilność właścicieli domów i podaż na rynku? Badanie pokazuje poparcie obu partii dla reformy ubezpieczeń od powodzi. Przesunięcie domu, fizyczna zmiana jego lokalizacji staje się coraz bardziej powszechne na wybrzeżach kraju, ponieważ położonym tam budynkom zagraża erozja. Według naukowców cytowanych przez Realtor.com jest to również czynnik mający wpływ na właścicieli domów położonych nad dużymi jeziorami i rzekami, ponieważ zmiany klimatu prowadzą do podniesienia poziomu morza. Niedawno piosenkarz Paul Simon zdecydował o podniesieniu fundamentów swojego jednopoziomowego domu w Hamptons i przeniesieniu go o około 80 stóp w głąb lądu, z dala od stromej skarpy, by w ten sposób chronić go przed osunięciem w dół. Większość ekonomistów spodziewa się, że w tym roku stopy procentowe kredytów hipotecznych będą stopniowo rosnąć. Według danych analizowanych przez Koladzik wraz ze wzrostem stóp procentowych ludzie są mniej chętni do zmiany miejsca zamieszkania, co może zaostrzyć kryzys związany z niedoborem domów na rynku. Frank Notaft, główny ekonomista Koladzik, mówi, że istnieje wyraźna korelacja między zmianami stóp procentowych a mobilnością właścicieli. Według Notafta historia pokazuje, że wzrost stóp procentowych kredytów hipotecznych może doprowadzić do spadku liczby transakcji sprzedaży nieruchomości nawet o 100 jednostek przez następne 5 lat. Badanie pokazuje poparcie obu partii dla reformy ubezpieczeń od powodzi. O chwilę uwagi prosimy osoby poszukujące okazji na rynku nieruchomości. Oto nasze oferty tygodnia. Displays nowość zgłoszony do sprzedaży murowany trzy sypialniowe ranch z pełnym wykończonym basementem dębowe podłogi w całym domu ogrodzona działka pieszy dystans do jeziora Lake Opika. dom wymaga remontu i jest adekwatnie wyceniony do natychmiastowej sprzedaży wielka to okazja Uwaga! Nowy na rynku duży, dwunastoletni, dwupiętrowy dom w Niles. Cztery sypialnie, trzy i pół łazienki, wykończony basement. Podatek poniżej 9 tysięcy rocznie. Bardzo dobry dystrykt szkolny. Dom wyceniony jest do natychmiastowej sprzedaży. Wielka to okazja. Chicago, Norwood Park, blisko Harlem i Foster, boczna ulica, czterosypialniowy murowany ranch na podwójnej działce, dwie pełne łazienki, wykończony basement, duży garaż, ogrodzona parcela, dom wyceniony jest do natychmiastowej sprzedaży. Wielka to okazja. Skoki. Tani, duży, pięciosypialniowy dom dwupoziomowy z wykończonym basementem. Dwie i pół łazienki. Nowoczesna kuchnia. Kominek w pokoju rodzinnym. Nowy dach. Nowy system grzewczo-chłodzący. Dom stoi na podwójnej działce. Bardzo dobry dystrykt szkolny. Wyceniony jest do natychmiastowej sprzedaży. Wielka to okazja. Chicago, Portage Park. Duże dwusypialniowe kondominium. Bardzo niski podatek i assessment. Pieszy dystans do sklepów, przychodni medycznych, restauracji i komunikacji miejskiej. Uwaga! Cena wywoławcza to jedyne 108 tysięcy. Wielka to okazja.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 847-647-4000. Okazje mają to do siebie, że nie lubią czekać. Dzwoń już teraz. 847-647-430. Słuchacie radiowego magazynu Posiadłość. Wiadomości z rynku nieruchomości. Co młodzi dorośli myślą o zawodach w branży budowlanej? Studia. Ukończenie szkoły wyższej pomaga w zakupie domu. Domy za milion dolarów w South Bay rozchodzą się bardzo szybko. Budowniczowie domów konsekwentnie twierdzą, że dobór wykwalifikowanej siły roboczej jest nowym z głównych powodów opóźniających wznoszenie nowych domów na tyle szybko, by zaspokoić popyt. Niedawne badanie przeprowadzone przez Krajowe Stowarzyszenie Budowniczych Domów wśród młodych dorosłych pokazało, że chociaż większość osób w wieku 18 do 25 lat mówi, że wie jak chce zarabiać na życie, to tylko 3% chce robić karierę w branży budowlanej. Wśród tych 3% 80% twierdzi, że przyciągają ich dobre zarobki, a 74% że chcą zdobyć przydatne umiejętności. Do około 1 trzeciej badanych przemawia argument, że kariera w budownictwie nie wymaga wykształcenia wyższego. Według nowego badania posiadacz dyplomu bakałaża ma większe szanse na zakup domu przed ukończeniem 30 roku życia. Badanie przeprowadzone przez Bank Rezerwy Federalnej w Nowym Jorku wykazało, że osoby posiadające wykształcenie wyższe na poziomie bakałaża mają większe szanse na zakup domu przed 30 rokiem życia niż osoby bez takiego wykształcenia. Według tego badania wydaje się, że znaczenia w tym przypadku nie ma poziom długu wynikający z pożyczki studenckiej. Wcześniejsze badania sugerują, że na wskaźnik własności domów wpływa duże obciążenie kredytem studenckim. Opublikowany na blogu raport z badania Liberty Street Economics mówi, że wcześniejsze badania, cytuję, nie były w stanie stwierdzić, w jaki sposób różny poziom wykształcenia i długu studenckiego wpływają na prawdopodobieństwo posiadania domu. Koniec cytatu. W rozpalonej Dolinie Krzemowej, gdzie średnia cena domów wynosi obecnie około miliona dolarów, wyzwaniem stało się znalezienie obiektu za taką cenę. KPIX5 TV informuje, że każdy dom, który trafia na rynek, sprzedaje się bardzo szybko. Głównym czynnikiem powodującym ten szał jest niska podaż. Lokalna stacja telewizyjna przewiduje, że sytuacja na rynku nieruchomości powinna się wkrótce uspokoić.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 4 tysiące Agenci Illinois Star Realtors Twoimi oczami po rynku nieruchomości Słuchacie radiowego magazynu Posiadłość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 Do usłyszenia.